Jest czwarta. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Dziś o 12.30 w Sejmie ślubowanie nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o 4 z sześciu osób, które nie doczekały się zaproszenia na ślubowanie do Pałacu Prezydenckiego.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 Prokuratura zbada doniesienia dotyczące funkcjonowania giełdy Zonda Krypto, informuje minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Od kilku dni media donoszą o problemach tej platformy. Jej użytkownicy zgłaszają trudności z wypłatą środków, o czym informowały many.pl i Wirtualna Polska. Premier Donald Tusk zarzuca politykom PiSu i Konfederacji powiązania z giełdą kryptowalut. Przed posiedzeniem rządu mówił, że świadczą o tym ustalenia ABW.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 Zrealizowała transakcję na rzecz fundacji posła Przemysława Wiplera. Przelała 70 tysięcy euro. Zbigniew Kuźmiuk z stwierdzi, że zawetowana przez prezydenta ustawa o rynku kryptoaktywów nie miałaby żadnego związku z obecną sytuacją giełdy Zonda Krypto. Dodaje, że w uzasadnieniu weta Karol Nawrocki napisał, jakie miał do przepisów uwagi, z których rząd nie skorzystał.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 Sugestie formułowane przez Donalda Tuska, jakoby działalność Fundacji Dobry Rząd miała związek z prezydenckim wetem rządowej ustawy o kryptoaktywach, są absurdalne i stanowią insynuację naruszającą moje dobre imię, twierdzi Przemysław Wipler. Poseł Konfederacji Rząda Przeprosin grozi doniesieniem do prokuratury. Zmiany dla uczniów. Rząd przyjął nowelizację ustawy o ich prawach i obowiązkach. Co dokładnie ma się zmienić? O tym Martyna Szymczakowska. Nowe przepisy określają wygląd uczniów, który nie może naruszać norm społecznych. Dyrektorka szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie, Danuta Kozakiewicz, choć uważa, że to pojęcie nieostre, to dodaje, że takie regulacje będą przydatne. Mamy bardzo różne stroje, które zakładają na siebie nasi młodzi uczniowie. Czasami przekraczają pewne bariery. Przepisy wyznaczają też katalog kar, jakie można nałożyć na ucznia.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 To są aktualności jedynki. Nawet pięć lat więzienia może grozić mężczyźnie, który chciał sprzedać w internecie węża Boa. Na jego trop wpadli świętochłowiccy policjanci, mówi rzecznik komendy młodszy aspirant Marcin Korak. Na jednym z portali aukcyjnych znaleźli oni ogłoszenie o sprzedaży węża z gatunku boa, tzw. boa dusiciel. Gatunek ten jest popularny w hodowlach terrorystycznych, jednak jego obrót podlega określonym regulacjom prawnym. Sprzedającym okazał się 60-latek ze Świętokłowic, u którego w trakcie przeszukania mieszkania policjanci znaleźli oferowanego do sprzedaży węża. Mężczyzna nie miał certyfikatów i dokumentów wymaganych do sprzedaży egzotycznych zwierząt. Odpowie za to przed sądem. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. Słońca nie zabraknie dziś na zachodzie kraju, im dalej na wschód, tym więcej chmur i deszcz. Na Podlasiu i Lubelszczyźnie może padać deszcz za śniegiem w tatrach śnieg. Na podchalu tylko jeden stopień powyżej 0, 3 stopnie pokażą termometry na północnym wschodzie, 5 w centrum najcieplej, 9 stopni w okolicach Szczecina, Gorzowa i Wrocławia. Radio 24. Słowem Wszystko. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Ewa Wasążnik. Dzień Dzień dobry.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 Eee, nie takie, które by na eee, całą gospodarkę niszczyły, ale w każdym razie odbudowa tych zniszczeń zajmie bardzo dużo, bardzo dużo czasu. Eee, I kolejnym elementem, który z całą pewnością był brany pod uwagę w Teheranie, to wyjątkowa perspektywa z jednej strony szoku oczekiwanego na świecie,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 architekturą bezpieczeństwa w regionie, no i w ogóle przyszłością re, relacji zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, jak i y, z Izraelem. Ogromna zasługa tutaj również jest dyplomacji pakistańskiej, ale y, pakistańczycy nie działali w próżni. Działali w ścisłym porozumieniu y, z krajami Zatoki, przede wszystkim z Arabią Saudyjską,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 którego udzieli nam teraz, mam nadzieję, pan Artur Bartkiewicz z Dziennika Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, pani, dzień dobry państwu. Dwa główne tematy, jeśli chodzi o sprawy krajowe, to jest Trybunał Konstytucyjny. No i to, co już w mediach powoli zaczyna być nazywane aferą krypto, walutową, ale od Trybunału Konstytucyjnego zacznijmy, bo mamy zapowiedź tej jutrzejszej uroczystości. No, mamy też kłopot w nazwaniu tego, co jutro wydarzy się w Sejmie. Wiemy na pewno, że będzie czworo wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy mają przed marszałkiem Sejmu, tak wiele na to wskazuje, złożyć tę przysięgę, którą dwoje pozostałych złożyło wobec prezydenta Karola Nawróckiego jeszcze przed świętami w Pałacu Prezydenckim na zaproszenie prezydenta. Jakie to będzie miało konsekwencje dla tych zaprzysiężonych jutro i w ogóle dla funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, pana zdaniem? Tutaj jest kilka kwestii. Po pierwsze zastrzeżmy, że na razie nie jest pewne, czy to będzie przed marszałkiem Sejmu. W ogóle postać tego ślubowania jest mocno niepewna, bo są doniesienia, że to będzie przed notariuszem i to będzie takie zaprzysiężenie złożone z poświadczeniem notarialnym. Na taką możliwość wskazywali wcześniej prawnicy, którzy uważają, ci prawnicy, którzy uważają, że sam wybór przez Sejm, sędziego Trybunału Konstytucyjnego jakby kończy kwestie rozstrzygnięcia, czy jest to sędzia Trybunału Konstytucyjnego, czy nie. A za przysiężenie to tylko taka czynność formalna, której, jak twierdzą ci prawnicy, prezydent nie może odmówić sędziom. Stąd, jeżeli nie znajduje dla nich terminu w kalendarzu, czy, czy nie zaprasza ich na ślubowanie, no to oni mogą to ślubowanie złożyć w innej formie, w takiej trochę korespondencyjnej, ale właśnie potwierdzonej notarialnie i przekazać tę informację prezydentowi. I wydaje się, że to będzie... Tak, tak wyglądało to tak mniej konfrontacyjne rozwiązanie z punktu widzenia koalicji rządzącej niż gdyby zorganizować na przykład zaprzysiężenie przed Zgromadzeniem Narodowym. Wtedy mielibyśmy taką wyraźny, wyraźną konfrontację, że oto prezydent nie dokonuje zaprzysiężenia, a, a parlament bierze sprawy, czy większość, większość rządząca bierze sprawę w swoje ręce i to ona organizuje zaprzysiężenie. Tutaj wszystko wskazuje na to, że to sędziowie wzięli sprawę w swoje ręce, chcąc no jakby rozstrzygnąć tą, tą swoją sytuację. Natomiast jak to będzie miało konsekwencje, no zapewne to będzie kolejny etap wojny o Trybunał, bo należy się spodziewać, że Pałac Prezydencki, zresztą już to sygnalizował w wypowiedziach chociażby Zbigniewa Boguckiego, szefa gabinetu prezydenta. Pałac Prezydencki uważa, że zaprzysiężenie sędziów to jest dyskrecjonalne, czyli takie jakby niezależne od, od innych czynników uprawnienie prezydenta. Przede wszystkim, polega, przede wszystkim polega na tym, że prezydent może zaprzysiąć sędziów, ale nie musi. Wiemy, że mamy precedens z 2015 roku, kiedy Andrzej Duda nie zaprzysiągł sędziów wybranych przez parlament w wcześniejszej kadencji i nie zaprzysiągł nie tylko tych sędziów, którzy zostali wybrani tak trochę z wyprzedzeniem, to byli ci sędziowie, których ustępująca wówczas koalicja rządząca wybrała niejako na zapas, ale nie, nie zaprzysiągł też prawidłowo wybranych sędziów w ich miejsce, zaprzysięgając sędziów wybranych przez nowy parlament i stąd pojawiła się w ogóle instytucja sędziów dublew i to był początek jakby problemu z Trybunałem Konstytucyjnym, więc teraz też będzie pewne tak, że prezydent uzna i Pan Prezydencki wyśle sygnał, że on tego zaprzysiężenia nie Większe rządząca już wysyła sygnały. Dzisiaj rzecznik rządu o tym mówił na konferencji, że jakby tutaj wybór sędziów już został dokonany, to za przysiężenie to jest tylko formalność. Oni są już sędziami Trybunału Konstytucyjnego, więc większość rządząca tych sędziów uzna. No i pytanie, jak to będzie wyglądało w parlamencie, w parlamencie Trybunale Konstytucyjnym, to znaczy, przewodniczący Trybunału dopuści sędziów do orzekania, czy będzie wyznaczał im sprawy, czy, czy w ogóle wpuści ich do budynku, no to będziemy, będziemy obserwować. Natomiast rozwiązania takim czy innym rozwiązaniem sporu od Trybunału Konstytucyjnego spodziewać się nie należy. To po prostu kolejny etap tej, tej wojny, która trwa w zasadzie od 2015 roku. Wiemy na pewno panie redaktorze, że powagi Trybunałowi to na pewno nie przysporzy. No nie przysporzy, ale wydaje się, że ta, ta powaga została już bezpowrotnie utracona i taka wiara w to, że Trybunał Konstytucyjny jest jakąś instytucją, która jest trochę ponad politycznym sporem i ma w, w takich momentach kryzysowych albo w momentach wątpliwości dotyczących, bo przecież temu powinien służyć, to warto sobie przypomnieć, bo łatwo to gdzieś, gdzieś zgubić w tych, w tych wszystkich politycznych grach, gierkach i potyczkach, że Trybunał Konstytucyjny to jest taki bezpiecznik w systemie państwa, który ma, jeżeli są wątpliwości co do przepisów albo wątpliwości co do interpretacji Konstytucji, chociażby w takich przepisach jak to, czy prezydent musi zaprzysiąć sędziów czy nie, no to Trybunał, który jest niezależny od polityków, powinien to rozstrzygać i powinien to rozstrzygać w taki sposób, który byłby akceptowany przez wszystkie strony politycznego sporu. Ale od 2015 roku już tak nie jest, bo Trybunał został upolityczniony i jakby wszystkie kolejne próby reformowania, najpierw reformowania przez Prawo i Sprawiedliwość, teraz próby odbijania przez obecną koalicję rządzącą, przez sprzeciwie poprzedniej większości, już tego nie rozwiązują, tylko pogłębiają wrażenie, że Trybunał to jest po prostu kolejna, Instytucja opanowana przez y, polityków i tak naprawdę... Jak, tak jak było za czasów rządów PiSu, tak pewnie gdyby udało się obecnej większości e, przejąć większość Trybunału Konstytucyjnym byłoby teraz. Wszyscy spodziewają się jakie będą orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Nikt nie traktuje tego jako jakiś niezależnych orzeczeń, tylko jako element tego politycznego sporu. Więc wydaje się, bez, że bez takiego kroku wstecz przez obie strony, e, jakiegoś, usio, usia, e, jakiegoś usio, e, żeby obie strony usiadły do, e, do wspólnego e, stołu e, i e, porozmawiały o jakimś kompromisie, bez tego chyba nie uda się już przywrócić powagi Trybunałowi Konstytucyjnemu. Okrągły stół, reset konstytucyjny, który tak, tak, postulowała myślę, Konfederacja jeszcze przed wyborami parlamentarnymi? Konfederacja, ale dzisiaj już takiego terminu używa też PSL. O Okrągłym Stole m, mówił w plusie minusie o weekendowym wydaniu Rzeczpospolitej były prezes Trybunału Konstytucyjnego, profesor Jerzy Stępień. Tak, no wydaje się, że to jest konieczne, dlatego że obie strony muszą zrobić krok wstecz i zgodzić się co do jakiejś takiej minimalnej podstawy tego, na jakich, takiego fundamentu, na którym ten Trybunał mógłby działać. I jeżeli byłaby zgoda z obu stron, no to wtedy byłaby szansa, że te rozstrzygnięcia przyszłego, jakiegoś nowego, prawdopodobnie wyłonionego zupełnie w nowy sposób Trybunału Konstytucyjnego mogłyby być szanowane przez y, obie strony sporu, ale żeby tak było, to one musiałyby obie partycypować w tworzeniu tego Trybunału, a na razie niestety, no i to jest najbardziej pesymistyczne, wydaje się, że żadna ze stron nie jest na to gotowa, być może musimy poczekać, żeby ten kryzys był jeszcze głębszy, żebyśmy doszli do jakiegoś takiego punktu krytycznego, kiedy no już obie walczące strony zrozumieją, że tej wojny nie wygrają. No, dla nas obywateli najlepiej by było, żeby to nastąpiło jak najszybciej, no, ale na razie na horyzoncie nie widać takiego kompromisu. Na razie widać, to, to, co mówiłem wcześniej. Kolejne starcie o Trybunał, kolejne podważanie mandatu sędziów, no i kolejną taką tak naprawdę polityczną rozgrywkę wokół tego organu, bardzo ważnego organu państwa. Tylko, że panie redaktorze, żadnej władzy i nigdy nie jest potrzebna instytucja, która patrzy jej na ręce, więc po co politycy koalicyjni, opozycyjni, wiadomo, że to jest względne pojęcie i że bardzo często te partie zamieniają się miejscami, mieliby dojść do takiej refleksji i podjąć ten wysiłek rozmów na temat przyszłości Trybunału Konstytucyjnego? No właśnie dlatego, że nikt nigdy nie jest wiecznie w opozycji, ani nikt nigdy wiecznie nie rządzi. PiS robił wiele reform wymiaru sprawiedliwości Trybunału Konstytucyjnego w taki sposób, jakby większość rządząca miała w Polsce się nigdy nie, nie zmienić. To znaczy projektował państwo tak, jakby to PiS miał zawsze nim nim rządzić i teraz, kiedy stracił, stracił władzę, okazuje się, że no, próbuje blokować, blokować zmiany, które ponieważ dał, blokować zmiany, które mogłyby nastąpić, blokować możliwość przejęcia kontroli nad instytucjami przez nową większość rządzącą, bo powierzył tymi reformami władzy wykonawczej tyle władzy, że źle, źle wykorzystana albo w pełni wykorzystana pozwala no, ograniczyć możliwości działania opozycji. Więc politycy powinni myśleć w dalszej perspektywie niż tylko perspektywa swojej czteroletniej kadencji, tego, żeby w czasie tej kadencji zgromadzić jak najwięcej władzy, ale myśleć w perspektywie państwa, a w państwie taka instytucja jest potrzebna właśnie po to, żeby ta grupa, która w danej chwili jest mniejszością, nie była narażona na to, że będzie pozbawiona praw, będzie spychana gdzieś, gdzieś na margines, a przede wszystkim też po to, żeby mieć jakiś obiektywny organ, który w przypadku wątpliwości, bo nie mówimy tylko o ograniczeniu władzy, mówimy też o sytuacji, kiedy jakieś na przykład zapisy prawa, czy zapisy konstytucji są niejasne i trzeba je jakoś jakoś rozstrzygnąć, bo bez tego rozstrzygnięcia jest tak, że tak jak trochę jak mamy teraz, że część prawników interpretuje przepisy w jeden sposób, część drugi. Politycy wybierają sobie tę interpretację, która jest im wygodna, ale państwo wtedy pogrąża się w chaosie, więc takiego, no polityka to jest jednak działanie, ale powinna być, że działanie na rzecz dobra wspólnego, na rzecz na rzecz państwa i w państwie taka instytucja jest potrzebna. Ostatnie zdanie, proszę zwrócić uwagę, jak to jest w Stanach Zjednoczonych, które również mają różne teraz przejścia z demokracji. Czy, czy większością rządzącą z władzą wykonawczą Donalda Trumpa, która sobie rości bardzo dużo uprawnień, ale w Stanach Zjednoczonych jest Sąd Najwyższy, gdzie sędziowie są wybierani dożywotnie, co gwarantuje im niezależność od władzy i ci sędziowie w ten sposób zupełnie niezależnie potrafią rozstrzygać Różne spory dotyczące kompetencji, czy spory y, takiej natury konstytucyjnej czasami na nie korzyść urzędującego prezydenta. Tak było na przykład w przypadku CEU. Tak. Mimo, że większość sędziów w Sądzie Najwyższym to sędziowie konserwatywni i według takiej jakbyśmy tak się naszą logiką kierowali, na to są sędziowie tacy Trumpowscy, więc oni powinni wszystko rozstrzygać tak jak chce Trump. Ale oni tego nie zrobili, bo dla nich przez że mają gwarancję niezależności przez ten dożywotni wybór, ważniejszy jest interes państwa i powinniśmy dążyć do takiego rozwiązania w Polsce. Panie redaktorze, to kryptowaluty teraz. Jak ocenia pan potencjał tego, tego skandalu, tego tej afery? Nie wiem, czy już można tak to nazywać. Szczegóły przedstawiał dzisiaj premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu. Chodzi o pieniądze wpłacane przez prezesa jednej z giełd kryptowalut na instytucje związane z politykami polskiej prawicy. No, jest to na pewno niewygodne dla, dla prawicy, niewygodne zwłaszcza dla e, prawej Sprawiedliwości, tu wprawdzie e, dotyczy to polityka prawej sprawiedliwości, no, który przebywa na emigracji, takiej m, przed uciekać przed wymianą sprawiedliwości, bo chodzi o fundację związaną ze e, zbigniewem Ziobro. No ale jednak człowiek z tego, z tego, obozu miał, jak słyszymy od premiera, ulegać lobbyingowi firmy związanej działającej w sektorze kryptowalut, na no dodatek takiej, tej firmy, która obecnie no pojawiają się doniesienia, że ma pewne problemy z płynnością. To nie jest, nie, nie, nie możemy tutaj na razie niczego, niczego przesądzić, bo tutaj sygnały, które napływają są sprzeczne. Są klienci, którzy twierdzą, że mają problem z, z wypłatą środków, są tacy, którzy twierdzą, że nie mają, no ale to, co ujawnił premier, jakby nie dotyczy tego, tylko dotyczy lobbyingu i prze, przepływów finansowych, które co najmniej wskazują na nietransparentność. A dla partii prawicowych jest to tyle, tyle Godny, zwłaszcza dla pisu, że pis wielokrotnie zarzucał swoim przeciwnikom, że to oni działają gdzieś czyli partiom głównie głównie liberalnym, głównie koalicji obywatelskiej, że to ona działa gdzieś na styku biznesu i świata biznesu i polityki, że to ona ma jakieś niejasne kontakty z, właśnie z, z biznesem, a prawo i sprawiedliwość miała być, miało być tą partią, która dokonuje sanacji życia publicznego, kiedy nagle okazuje się, że być może, no bo taka tutaj no, presupozycja w tej wypowiedziach premiera się pojawiła, że ze względu na jakieś przepływy finansowe. PiS walczy i PiS poprzez Karola Wrockiego walczy z regulacjami, które szkodziłyby osobom związanym z giełdami kryptowalut, no to to rzuca, rzuca cień na, na Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli chodzi o Konfederację, to tutaj pewnie będzie dla jej wyborców mniejszy problem, bo wyborcy Konfederacji, zazwyczaj młodsi wyborcy, oni są jednak zwolennikami inwestowania w kryptowaluty i do nich chyba trafia ten przekaz, że te regulacje, które proponował rząd, były nadmiarowe i były próbą ograniczenia ich swobody inwestowania w kryptowaluty. Natomiast dla wyborców PiS-u, którzy no to nie są raczej ludźmi, którzy tak powszechnie korzystają, to jest raczej starszy elektorat, podobnie zresztą jak w koalicji obywatelskiej dzisiaj, to ludzie, którzy kryptowal na kryptowaluty mogą patrzeć no, co najmniej podejrzliwie. No, dla nich taki sygnał, że PiS ma tutaj jakieś niejasne kontakty z ludźmi, którzy działają w sektorze kryptowaluty, zwłaszcza jeśli pojawia się, pojawiają się informacje, że kryptowaluty, są często wykorzystywane do finansowania sabotażystów czy dywersantów związanych z Rosją, no to dla nich jest to taki nie, nie, niepokojący sygnał. Dlatego, tak jak mówię, myślę, że konfederacja na tych ujawnionych, bo tam premier mówił, że pieniądze trafiły do fundacji związanej z Przemysławem Wiplerem, konfederacji myślę, to bardzo nie zaszkodzi. Natomiast dla PiS-u no jest, to, jest to problem. Ta próba obalenia prezydenckiego weta, kolejna już podejmowana, zapewne na prośbę i wniosek premiera Donalda Tuska, no to jest taki gest rytualny, bo chyba w większości dla obalenia tego weta w Sejmie nie będzie. Wydaje się, że nie, ale być może wymusi to na prezydencie skierowanie jednak tego projektu ustawy dotyczących kryptowalut do Sejmu, zwłaszcza gdyby ta, ta no nie wiemy jeszcze czy afera, ale gdyby te niejasności wokół, wokół jednej, nie będziemy tu wymieniali nazwy, jednej z giełd, kryptowalut no, potwierdziły się, gdyby były jakieś tam rzeczywiście problemy z płynnością, no to pojawi się realny problem. Będą ludzie, którzy stracą, stracą być może na tym jakieś środki, oby nie, ale to sprawi, że potrzeba uregulowania tego rynku, zwłaszcza znowu w takim elektoracie, być może nie tym konfederackim, ale już w elektoracie PiSu, na pewno w elektoracie Policji Rządzącej będzie coraz, coraz mocniejsza, ale rzeczywiście nie spodziewam się, żeby PiS pomógł obalić, obalić prezydenckie weto, prezydenckie no bo to byłaby jednak pewna kapitulacja. W tej polsko-polskiej wojnie mniej ważne jest, kto ma rację, ważne jest, żeby pokazać, że jeśli jest silniejszym silniejszy od przeciwnika i się wygrywa, jeżeli nie całą wojnę, to przynajmniej potyczka. Tutaj obalenie weta prezydenta byłoby przedstawione przez koalicję rządzącą jako sukces jednak, no na to sobie ani PiS, ani obóz Karola nie mogą pozwolić. Dni już odliczamy, a za chwilę godziny będziemy odliczać do wyborów, a właściwie powinnam chyba powiedzieć terminu wyborów na Węgrzech wyborów parlamentarnych. Dlaczego polska prawica tak bardzo zaangażowała się w ten proces? No, mam na myśli no, chociażby też, a może przede wszystkim wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w Budapeszcie i spotkanie z Wiktorem Orbanem. No Tutaj chodzi chyba przede wszystkim o stosunek Wiktora Orbana do Unii Europejskiej. Prawica w Polsce postrzega w Wiktorze Orbanie sojusznika, jeżeli chodzi o działania, które mają na celu uniknięcie dalszego pogłębienia Unii Europejskiej, a być może nawet Unii Europejskiej. Bo nie jest tajemnicą, to widać było już za pierwszych rządów PiSu, że PiS, o ile nie jest partią taką zupełnie wrogą integracji europejskiej, to chciałby tę integrację europejską zatrzymać. To znaczy chciałby, żeby Unia Europejska pozostała strefą tak naprawdę wolnego handlu i instytucją, w której e, dochodzi do transferu, e, transferu pewnych środków z zachodu na wschód Europy, bo Polska jest wielkim beneficjentem Funduszy, funduszy europejskich, więc te, te, te jakby aspekty działania Unii Europejskiej są, odpowiadają prawicy, ale już ingerencje na przykład związane z kwestiami praworządności czy próby pogłębiania współpracy, jeżeli chodzi o politykę obronną, politykę zagraniczną, to się prawicy nie podoba. Prawica zawsze wtedy podnosi problem, że jest to ograniczanie suwerenności. No i wiadomo, że w Europie większość przynajmniej obecnie rządzący zwłaszcza na zachodzie, widzi potrzebę tego pogłębiania integracji, dlatego że no globalni przeciwnicy Europy, Chiny, dzisiaj można powiedzieć, że globalnym przeciwnikiem Europy są już też Stany, zjednoczone oczywiście też Rosja, to są ogromne, to są tak naprawdę światowe mocarstwa i żadne państwo, żadne państwo pojedyncze w Europie takiego statusu nie ma. Natomiast działając wspólnie, Unia Europejska jest to najmniej równorzędna tym, tym mocarstwom. Artur Bartkiewicz, Rzeczpospolita, był z nami. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz, za te rozmowy. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Dziękuję do usłyszenia. Powtórka programu Gość polskiego radia 24. W naszym studiu pan Adam Rudziński, ekonomista firma BTFG. Dzień dobry panie Adamie. Dzień dobry. Rozejm, zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie, kiedy odczujemy w naszych kieszeniach to, że w tamtej części świata zrobiło się spokojniej? Odczujemy pewnie wkrótce, w najbliższych dniach. Natomiast istotna ulga, czy powrót do sytuacji sprzed no ponad miesiąca może zająć kilka miesięcy. No Niestety ta bezwładność rynku rynków, mhm. to w liczbie mnogi należy powiedzieć, jest bardzo duża. Po pierwsze trzeba rozładować e, to ten korek w ciśnienie hormus. No, po drugie, trzeba też odbudować moce przerobowe, które zostały zniszczone również w Iranie. To wszystko wpływa na podaż obecną i, i również na potencjalną podaż, a rynki będą to dyskontować, no, bo każdy, kto zajmuje się zawodowo, pewnie przetwórstwem ropy usiądzie w przenośni przed. Komputerem i zacznie liczyć, kiedy, jakie dostawy, w jakiej ilości mogą wrócić na rynek. Bo trzeba pamiętać, że nie mówimy tylko o ropie jako takiej, ale również o produktach pochodnych już przetworzonych, które no, Europa w ostatnich latach kupowała przede wszystkim. Bo trzeba przypomnieć, że chyba od kilkunastu lat w Europie był taki trend, że generalnie likwidowano moce przetwórcze, jeśli chodzi o moce rafiry, rafineryjne. To znaczy stwierdzano, po co u nas przetwarzać tę ropę, lepiej sprowadzać gotowe produkty i ten trend był bardzo wyraźnie widoczny. No i to odbija się teraz czkawką, bo my z jednej strony, my w Europie kupujemy ropę, ale też z drugiej strony produkty ropopochodne czy nawet gotowe paliwo. Więc takie pierwsze impulsy na pewno zobaczymy dość wcześnie, bo, bo ceny hurtowe paliw spadną. Natomiast istotna taka poprawa, ustabilizowanie się rynku no może potrwać kilku miesięcy. Mówię to z dużą przykrością, bo tak naprawdę chyba na początku tego roku mogliśmy tak poczuć, że opuszczamy poprzednie fale wtórne, tak to określę, po covid -zie po wojnie w Ukrainie, która nadal trwa, związane z przerwanymi łańcuchami dostaw, impulsami inflacyjnymi, wysokimi cenami energii, bo trzeba też pamiętać, że w początek wojny w Ukrainie to były również wysokie ceny energii. I taka stabilizacja nastąpiła powiedzmy w tym roku. Mówiliśmy również o tym, że będą kolejne obniżki procentowych, co ulżyłoby wszystkim i drobnym przedsiębiorcom i dużym przedsiębiorcom i również osobom fizycznym, bo płaciłyby mniejsze raty od kredytów no najczęściej mieszkaniowych. Zostałoby więcej w portfelu. Obecnie ten okres niepewności powoduje to, że w tym roku prawdopodobnie dalszych obniżek stóp procentowych już niestety nie zobaczymy. Choć... Dzisiaj Rada Polityki Pieniężnej zaczyna swoje posiedzenie. Tak, zaczyna i właściwie niemal z pewnością nic nie zrobi, to znaczy nie dojdzie do zmiany stóp procentowych. Można wiązać ciche nadzieje z okresem powakacyjnym. Być może wtedy będzie jakieś światełko w tunelu i się pokaże, że ta stabilizacja na rynku paliw nastąpi i wtedy Rada Polityki Pieniężnej powróci do obniżek stóp procentowych, co będzie bardzo jakby ważne. Natomiast no póki co nikt nie wie, na ile trwałe będzie to porozumienie co w kolejnych miesiącach, kwartałach zrobi prezydent Trump. No bo to, co widzimy teraz i, i pokłosie tego wojny z Iranem, no to przypomnijmy sobie, to było poprzedzone wcześniejszymi no, wojnami celnymi, tak, pomysłami prezydenta Donalda Trumpa, który zaczął walczyć na cła z różnymi krajami. To wprowadziło duż, dużą destabilizację, Ostatni jakby akord no to jest wojna z Iranem, obecnie zawieszenie broni. Głęboko wierzę w to, że dojdzie do zakończenia tego konfliktu. Natomiast no nadal my, myślę, że wszyscy na świecie nie wiedzą, co, co jeszcze jest w stanie wymyślić hmm. prezydent Trump albo do czego zostać nakłoniony, bo dużo się mówi o tym, że e, wojna w Iranie to był też wynik pewnego dużej pracy ze strony Izraela, który namówił Stany Zjednoczone. Tak czy owak, ten, te problemy pozostaną, ale podkreślam, wierzę, że w najbliższych miesiącach nastąpi taka stabilizacja i trwała, znowu trwałe dążenie do tego, że ustabilizuje się również polska i europejska gospodarka. Skala tych strat, skala tych konsekwencji negatywnych dla światowej gospodarki wojny w Zatoce Perskiej, która trwa, a której zawieszenie broni teraz obserwujemy, nie zaskoczyła Pana, bo rzeczywiście to było tak, że jedna decyzja, jedno działanie, właściwie niczym nie sprowokowane dokładnie w tym momencie, no bo częściej chyba i bardziej spodziewaliśmy się takiej interwencji amerykańskiej w czasie trwania protestów w Iranie na początku roku niż pod koniec mm. lutego, wywołała aż takie konsekwencje. No Ja zostałem, zask nie zaskoczyła, tak? bo też nie ukrywam, że oczekiwałem, że, że ta wojna, ten konflikt na początku potrwa tydzień, dwa mm -hmm. maksymalnie, ponieważ ja zakładałem, że ktoś w Stanach Zjednoczonych to sobie głęboko przemyśla. O Izraelu tak nie sądziłem, bo Izrael ma jednak inne priorytety. Izrael skupiony jest przede wszystkim na sobie i, i właściwie to, co nas nurtuje, czyli wysokie ceny paliw, wpływ na europejską gospodarkę, Myślę, że ten makat Izrael się w ogóle nie przejmuje. Chce osiągnąć swój cel tam i w tamtym miejscu. Stany Zjednoczone na to zwracają uwagę, no bo po pierwsze muszą współpracować z całym światem, a po drugie no wpływa to na portfele obywateli w Stanach Zjednoczonych, a to wpływa na samopoczucie, a to z kolei wpływa na coś, co jest kluczowe, czyli na głosowanie w Stanach Zjednoczonych. I sądziłem, że ktoś w Stanach Zjednoczonych, które Stany Zjednoczone mają bardzo dobre służby wywiadowcze, analityczne, że ktoś powiedział, nie damy rady. No, Okazało się, że, że być może tak powie, powiedzieli. Ja głęboko w to wierzę, że Służby specjalne w Stanach Zjednoczonych, jakkolwiek by je definiować, na pewno dobrze podpowiedziały. Natomiast cóż, na końcu decyzje podejmują politycy i pan prezydent Donald Trump, jego otoczenie. I myślę, że no, nie wsłuchali się głosy, bo naprawdę głęboko wierzę, że ośrodki analityczne w Stanach Zjednoczonych, rządowe, zdawały sobie sprawę, że to jest bardzo duże, duże ryzyko. No Stało się jak, jak się stało. Jaka lekcja płynie z tego, kryzysu, z tego kryzysu dla światowej gospodarki, dla inwestorów, dla tych, którzy organizują chociażby produkcję i handel ropą naftową, paliwami? No, Konstatacja jest bardzo smutna. My jesteśmy uzależnieni. Polska, zwłaszcza do takich krajów jak Polska, my jesteśmy biorcą biorcą cen, cen surowców. Najczęściej, tak? Bo to samo dotyczy gazu. My mamy gazu, ale chyba tam jedną trzecią tylko jesteśmy w stanie wydobyć z własnych źródeł. A całą resztę musimy kupić. Czy to ropa, czy gaz, czy produkty ropopochodne. I tak jak najpierw wyciągnęliśmy twardą lekcję z wojny w Ukrainie, która, która była następująca. Nie kupujmy surowców z Federacji Rosyjskiej, bo w ten sposób wzmacniamy Federację Rosyjską i budujemy jej potęgę finansową, musimy się uniezależnić i wtedy to był trend, który już wcześniej został zapoczątkowany. To też trzeba podkreślić, bez względu na sympatie polityczne. Był trend zapoczątkowany, gazoport i tak dalej. Uniezależnimy się w ten sposób, że będziemy kupować z innych krajów. No i teraz okazuje się, że nawet jeżeli uciekniemy spod Federacji Rosyjskiej, spod dostaw z tamtego kierunku, to niestety jak kupujemy z innych kierunków, to też wcale nie jest lepiej, ponieważ albo sprowadzamy z Bliskiego Wschodu, albo ze Stanów Zjednoczonych. A w Stanach Zjednoczonych, no to cóż, tam są faktycznie, Stany Zjednoczone są krajem, który netto eksportuje, tak? To znaczy musi importować, ale generalnie na swój, swój rynek również, E, produkuje, co oznacza, że może przeciętny Amerykanin dopłaca więcej na stacji paliw, ale gospodarka amerykańska jednak też częściowo zyskuje, ponieważ no, sprzedaje po wyższych cenach i Donald Trump nam sprzedaje te swoje produkty po, po wyższych cenach. I teraz tak, no, jedyne wyjście długoterminowe, ale długoterminowe to jest e, uniezależnienie się od, w ogóle od paliw kopalnych. To znaczy przejście w kierunku źródeł odnawialnych. I o atomu. I, I atomu, bo, bo mówimy w ogóle o energii, o surowcach, bo jeżeli gdzieś zaoszczędzimy, to będziemy mieć więcej środków nawet na takie, na takie wahania. Czyli czym więcej, jeżeli spojrzymy w ogóle na energetykę szeroko, czym bardziej będziemy niezależni, e, tym będzie nas bardziej stać na to, że w czasie takich e, zawirowań będziemy więcej w stanie zapłacić za ropę. Obecnie płacimy w ogóle za wszystko. Czyli za gaz płacimy dużo a gaz póki co w naszym miksie energetycznym jest paliwem tak zwanym przejściowym. To się tak ładnie określa, czyli odchodzimy od węgla, spalamy coś niby zdrowszego, choć to oczywiście budzi bardzo duże kontrowersji, nie chcę w to, w to wnikać, bo faktycznie to, to powinno budzić, czyli gaz, no ale gaz też zasadniczo sprowadzamy i, i okazuje się, że, że tempo tych zmian musi być jeszcze szybsze. I oczywiście to, to nie jest popularne polityczne, bo... Bo jednak w kampanii wyborczej na pewno będzie to wykorzystywane. Natomiast niewątpliwie uniezależnienie jeszcze od surowców kopalnych. Tak? Rozwój technologii nam sprzyja, cokolwiek byśmy nie sądzili o samochodach elektrycznych. Choć ja jestem osobiście jeszcze wstrzemieźliwe, mam podejście, ale przekonany jestem, że może obecnie mam jeszcze wstrzemięźliwe podejście, ale pewnie za 10 lat ta technologia będzie zupełnie inaczej wyglądała. A też jeśli będziemy mieć źródła, e, odnawialne źródła energii, będziemy w stanie się bardziej uniezależnić. Bo no tutaj naprawdę no życie pokazuje, że uciekniemy spod jednego problemu, czyli od, uciekliśmy spod... Jeszcze raz powtórzę, przed źródeł dostaw z Federacji Rosyjskiej, które były pewnie relatywnie tańsze. Trzeba też sobie na o o to pytanie, znaczy na to, powie sobie to wprost, że z Federacja Rosyjska dostarczała nam to wszystko relatywnie taniej. Płaciliśmy zależnością. Postanowiliśmy, że będziemy płacić więcej, żeby się uniezależnić, i to była cena, którą ponieśliśmy, ale okazuje się, że nawet jeśli płacimy tę wyższą cenę, to i tak nadal jesteśmy bardzo podatni i bardzo wrażliwi jednak na to, co dzieje się również w innych częściach tego świata. Czyli powinniśmy się jak najbardziej uniezależnić. To jest jedyna, jedyna droga. Oczywiście to nie jest do zrobienia w ciągu roku czy dwóch, ale jak spojrzymy na to w ten sposób, że mamy budować państwo, które ma być niezależne, energetyczne, to myślę, że, że to powinno nam przyświecać. Nie mamy wpływu na to, co teraz się dzieje. Może my jesteśmy biorcą tylko tych zdarzeń, zarówno politycznych, jak i gospodarczych. Ale mamy wpływ na to, jak, jak będzie na przykład wyglądała nasza energetyka za 10 lat. I oczywiście perspektywa 10 lat to, to jest długi okres, ale ja pamiętam o energetyce, o, jej, o tym, by ją uzdrowić, mówi się od kilkunastu lat. Więc gdybyśmy kiedyś już zaczęli więcej robić, teraz nie mielibyśmy aż tak dużego problemu. Pan Adam Ruciński, ekonomista firma BTFG, był z nami. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję również. Turka programu.